Otwórzmy proszę psalm 63 i przeczytajmy kilka wierszy z tego psalmu. Jest to psalm Dawidowy, gdy był w pustyni judzkiej. I dla nas myślę pustynia nie jest czymś, co wielu z nas doświadczyło osobiście, że tak powiem. Niewielu z nas było na prawdziwej pustyni. Może niektórzy odwiedzili tą tutaj błędowską, czy może ktoś był na tych wydmach wiosną, ale to trudno porównać z prawdziwą pustynią. Natomiast ten psalm tak naprawdę bierze pustynię jako obraz miejsca, gdzie po prostu człowiek jest spragniony, gdzie jest gorąco i gdzie bardzo chce mu się pić. I myślę, że to już jest bliższe nam, że niejednokrotnie czegoś takiego doświadczyliśmy w naszym życiu, że po prostu bardzo chciało nam się pić, czy to po meczu piłki nożnej, czy po jakimś może fizycznym innym wysiłku, albo nawet czasami gdzieś przemawiając gdzieś głośno, z... poczuliśmy pragnienie. I tutaj jest mowa o takim intensywnym pragnieniu, właśnie jakbyśmy długo gdzieś wędrowali i nie wzięlibyśmy ze sobą niczego do picia i gorąco, i pot się z nas wylał, i po prostu chce nam się okrutnie pić i tutaj gdyby to jest ważne w tym kontekście tego psalmu to, to, to, to głębokie pragnienie psalmisty i to pragnienie nie jest pragnieniem do wody ale jest pragnieniem do Boga żywego Boże Tyś Bogiem moim Ciebie gorliwie szukam Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją, gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie. Wargi moje wysławiać Cię będą, tak błogosławić Ci będę póki życia mego. W imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, a usta moje będą Cię wielbić radosnymi wargami. I takie dwa elementy, na które chciałbym zwrócić naszą uwagę. Pierwszy który tutaj już jest oczywisty z tego kontekstu i chociażby z nagłówka, jaki nasi tłumacze dodali do tego psalmu, to ta tęsknota za Bogiem, to pragnienie Boga, to poczucie, że potrzebuję Boga, że chcę mi się do Boga. Kiedy ziemia jest zeschnięta, spękana, to jakby ona woła o deszcz, woła o... O tą właśnie wodę, która ją ożywi, która pozwoli jej wyprodukować, która pozwoli jej funkcjonować. I tak samo człowiek spragniony, kiedy, kiedy nie może się napić, kiedy nie może ugasić tego pragnienia, to opada z sił, nie jest w stanie normalnie funkcjonować. I wiemy, że nawet człowiek bez jedzenia może dłuższy czas funkcjonować, ale bez jakiegoś napoju bardzo krótko, bardzo szybko opada z sił. I bardzo szybko jest w stanie zginąć nawet. I psalmista zdaje sobie sprawę, że jest w takiej potrzebie Boga. I to nie jest tylko jakaś taka, wydaje się, Umysłowa świadomość, bo wiecie, można sobie uświadamiać na poziomie umysłu. tak? Można być przekonanym, że no, faktycznie no, bez Boga to ja nic nie zrobię, bez Boga kroku nie mogę zrobić, nie mogę wziąć oddechu. Ale można mieć taką świadomość, ale żyć jakby nie zwracając uwagi na tą świadomość. Natomiast tu jest taka właśnie wyraźna, trzeźwa, aktywna świadomość. Myślę, że tutaj bardziej jesteśmy w stanie to odebrać, czy jakoś sobie uświadomić, jeśli mieliśmy jakieś porywy serca wobec jakiejś osoby w tym świecie i byliśmy daleko od tej osoby. Tak jak ja z, z moją kochaną tutaj żoną zaręczyliśmy się, a ja później musiałem wyjechać za ocean na cały rok i moje serce po prostu... Tak tęskniło za nią, żeby tylko zadzwoniła do mnie, żeby tylko jakiś list, żeby cokolwiek, jakiś, cokolwiek jakikolwiek kontakt. I to nie było coś takiego, że ja sobie musiałem tą, wiecie, uświadamiać. Po prostu moje całe serce i moje ciało tęskniło, do mnie, żeby dotknąć ją za rękę ją móc wziąć. To, to, to, jest, to jest tego typu tęsknota. Coś żywego, coś takiego, że, że rzeczywiście chcesz z kimś być. Tak jak tutaj mówię, kiedy człowiek jest spragniony, to choćby troszkę, choćby łyczek. Tak? Czy, czy to możliwe, żeby w stosunku do Boga mieć takie, taką tęsknotę, takie pragnienie? Czy Dawid tutaj tak, takim pięknym religijnym językiem. Chciał coś przedstawić, co nie było rzeczywiste w jego życiu. Jeśli troszeczkę znamy jego historię, jeśli znamy troszkę jego życie, myślę, że możemy z wielkim prawdopodobieństwem przypuszczać, że to nie jest jakiś tylko religijny język, ale że tutaj Dawid oddaje coś, co było prawdziwe w jego sercu. Rzeczywiście tak był spragniony Boga, tak bardzo chciał się z Nim spotkać, tak bardzo chciał Go chwalić, tak bardzo chciał z Nim przebywać i wiedział, że dla Jego duszy nie ma w nikim i w niczym innym zaspokojenia, jak tylko w Jego Bogu. I chociaż, tak jak powiedziałem na początku, nie mamy jakiegoś takiego fizycznego doświadczenia z pustynią, to w duchowym sensie codziennie wciąż żyjemy na pustyni. Żyjemy w świecie, który w duchowym sensie jest jak pustynia. Żyjemy w świecie przeklętym przez Boga, skażonym grzechem oddzielonym od Boga, od Jego bliskości, od Jego miłości, od Jego chwały. Owszem, Bóg w swojej łaskawości w jakiejś mierze objawia się w tym świecie, objawia się w stworzeniu, przemawia do człowieka w różny sposób, ale generalnie czytamy, że ten świat tkwi w złem, pogrążony jest w duchowej ciemności. Jest to świat, w którym jest duchowa susza. Natomiast w tym świecie Bóg w swej łasce Wzbudził do życia jakieś oazy, wzbudził do życia jakichś ludzi, którzy doświadczyli tego Jego pokropienia, Jego obecnością. Doświadczyli ożywienia. Na pustyni pojawiło się życie. Bóg przyszedł do jakichś ludzi, poznajdywał w tym świecie ludzi, których tchnął życie i w ich sercach jest coraz większe pragnienie Boga. Jest Pragnienie, by z Nim być, by się Nim karmić. I tutaj psalmista mówi o swojej duszy, która nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem. I znowu, to nie jest coś, co dzisiaj nam się kojarzy z czymś smakowitym, z czymś obfitym. My byśmy dzisiaj raczej powiedzieli jakby... Nie wiem, kogoś może wędzonym łososiem, czy jakąś wędzonką farmera, czy nie wiem, jakie są wasze upodobania, ale tutaj jest mowa o takich delikatesach spożywczych, tak? Nie jest takim sklepie delikatesy, tylko o takich smakołykach, o, o czymś takim tutaj psalmista mówi. On o, nie o czymś takim, wiecie, na co dzień, takim powszednim, tak? To nie jest suchy chleb, ale mówi. Jak, jak jestem blisko Boga, jak wcześniej mówi, jak podnoszę do Niego ręce, jak błogosławię Jego imieniu, jak moje wargi wysławiają Go, to moja dusza nasyca się tymi wybornościami, tymi smakowitościami. Tak się czuję, jak jestem z Bogiem. I znowu, czy Dawid mówi prawdę, czy tutaj ponosi go fantazja i przesadza? Jeśli zakosztowaliśmy, jak dobry jest Pan, to wiemy, że nie przesadza. Jeśli i w naszym życiu skosztowaliśmy choć trochę dobroci naszego Pana, Jego łaski, Jego miłości, Jego dobroci, to wiemy, że nie przesadza. Że nie ma takiego stołu, przy którym moglibyśmy usiąść i tak smacznie się najeść, jak w społeczności z naszym Bogiem i że jak w innym miejscu psalmista mówi zastawiasz obficie stół nawet w obecności moich wrogów to wiemy, że nie przesadza wiemy, że jest w Bogu rozkosz jest przyjemność przebywania z Nim jest doświadczenie duszy które nie może się z niczym równać i bracia i siostry to wszystko na pustyni to wszystko w kontekście otaczającej suszy, otaczającego braku. Wielu ludzi dzisiaj na tej pustyni kopie, kopie i kopie i kopie różne doły religii takiej, innej filozofii, stylu życia i ciągle ich dusza jest spragniona. Wydają ogromne pieniądze, żeby gdzieś pojechać, żeby coś sobie kupić, żeby coś zdobyć. I dusza pozostaje głodna, dusza pozostaje nienasycona. Jest może jakaś chwila satysfakcji, kiedy coś się osiągnie. Jest może jakaś chwila radości, kiedy się dopnie swego, ale dusza gdzieś w głębi pozostaje nadal nienasycona. Jedynie w Bogu możemy się nasycić, jedynie w Bogu możemy się nakarmić, jedynie w Nim nasza dusza może znaleźć to, za czym tęskni, żywą wodę która ożywia nasze serca, ożywia nasze życia. I druga jeszcze tylko taka krótka myśl to to, że Dawid tutaj mówiąc o tym wszystkim wspomina jak chodził do świątyni w trzecim wierszu. W tamtym czasie, jak wiecie, w świątyni była cała masa różnych religijnych regulacji, przepisów i pewnej obrzędowości, która miała miejsce. I chociaż my dzisiaj nie mamy w naszych społecznościach jakiejś takiej sztywnej religijnej formy, której byśmy się trzymali, to jednak są pewne elementy nabożeństwa, do których się generalnie przyzwyczajamy. Właśnie ktoś staje, ktoś coś mówi, jest czas śpiewu, jest czas modlitwy, są jeszcze czasami jakieś świadectwa, są jakieś czasami proroctwa, są jakieś elementy, no, które, o których oczekujemy. I może być tak, że przychodzimy do Bożej świątyni i wyglądamy nie tego, co trzeba. Wyglądamy ludzi, na przykład. Tak? Ja dzisiaj wyglądałem tutaj, braci z Płocka, bo się mówiłem, że oni przyjadą, i patrzę już w pudło, nie ma ich, a oni mieli coś powiedzieć, czym się mieli podzielić, i ja wyglądam ich i wyglądam, kiedy oni będą. I tak można wyglądać, wiecie, ten brat może przyjdzie, bo coś tam, mąkę mu o od jednego brata wyglądałem, bo mąkę mu przyjaciół, tak? <śmiech> on piecze chlebek i on też mnie wyglądał, czy ja będę z tą mą mąki może wyglądał. I tak, wiecie, można wyglądać ludzi, tak? jakieś rzeczy od ludzi, można wyglądać pastora, czy pastor, co ten pastor dzisiaj powie? I, i słów pastora można wyglądać czy jakiegoś brata można wyglądać który coś dzisiaj powie albo ktoś może muzycznie ma taki smak i wygląda jakieś pieśni dzisiaj tak? oczekuje coś ta, ta Agnieszka dzisiaj zagra jak to, jak to dzisiaj muzyki czy spodobają mi się te pieśni można wyglądać w tych pieśni i różnych rzeczy można wyglądać ale psalmista tutaj chociaż w tamtej świątyni wiele rzeczy się działo to przez nie wszystkie wyglądał czego? Boga wyglądał. Mówi, tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twoją moc i Twoją chwałę. Jakże to ważne, bracia, siostry, abyśmy wyglądali Boga w naszym nabożeństwie, w naszym zgromadzeniu, w naszej modlitwie, w naszym śpiewie, żebyśmy Jego wyglądali, Jego chwały, Jego mocy. Nie tych rzeczy, wiecie, które temu towarzyszą, one mają swoje miejsce, ale one nie są celem samym w sobie. One są tylko jakimiś środkami, jakimiś tylko narzędziami, jakimiś elementami, przez które my mamy wyglądać naszego Boga, Jego chwały i Jego mocy. I to jest bardzo ważne, aby nasze serca były zwrócone we właściwą stronę, abyśmy szukali Jego ponad te wszystkie inne rzeczy które niektóre nam się będą podobały niektóre nam się nie będą podobały niektóre nam bardziej odpowiadają inne, bo innych może się przyzwyczailiśmy gdzieś indziej ale jeśli wypatrujemy naszego Boga jeśli On się nas dotknie to tak jak psalmista wyjdziemy stąd duchowo nasyceni będziemy mlaskać zadowoleniem bo nasza dusza nasyciła się tymi Jego delikatysami, tym Jego smakołykami, tym, co On ma dla nas cennego, co żaden człowiek nie jest nam w stanie dać. Żadna muzyka tego nie wniesie w nasze życie, żadne obrzędy i żadne jakieś ludzkie wysiłki nam tego nie dadzą. To tylko On nam może dać, jeśli Jego wypatrujemy. I to czyńmy dzisiaj, bracia, siostry. Wypatrujmy Go z gorliwością. Tak jak tu psalmista mówi, Ciebie gorliwie Gorliwie szukam Powstańmy proszę Dziękujemy kochany Ojcze Za nowy dzień, który nam dałeś Aby spotkać się tutaj na tym miejscu W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa I Panie nasze serca są spragnione Nasze dusze są stęsknione za Tobą W tym świecie pełnym smutku Pełnym problemów, pełnym ciężarów, pełnym łez, pełnym ludzi, którzy biegną i biegną i szukają i nie znajdują. Panie, dajesz nam tę oazę odpocznienia w Tobie. Dajesz nam to miejsce życia przy Twoim boku, przy Twoim stole. Zapraszasz nas do swojej obecności, abyśmy jedli i pili i żyli i obfitowali, aby nasza dusza była nasycona. I Panie, tego dzisiaj, po to dzisiaj tutaj przyszliśmy, nie aby zobaczyć naszych ludzi, chociaż miło jest zobaczyć ludzi, miło jest uścisnąć rękę naszych przyjaciół, naszych znajomych, miło poznać nowe osoby. Ale Panie, jeśli Ty nas dzisiaj nie nasycisz, jeśli Ty nam się dzisiaj nie objawisz w swej chwale, w swej mocy, to wyjdziemy stąd puści. Człowiek niewiele może dać. Natomiast Ty, Panie, masz całą obfitość, jak jej, za jaką tęskni nasza dusza. I o to prosimy, Panie, byś nas nasycił, by te pieśni, które śpiewamy, pomogły nam otworzyć nasze duchowe oczy na Twoją wspaniałość, na Twoją moc i chwałę, abyśmy przez nie byli pociągnięci ku Tobie, aby nasze modlitwy, Panie, nie były jedynie słowami płynącymi gdzieś z umysłów, ale by nasze serca poruszone chciały Ciebie wielbić, chciały Ci wyznać naszą miłość, Uczcić Ciebie jako naszego dobrego Boga, aby Twoje słowo, Panie, nie było suche, ale by nasze serca spragnione słyszały Twój głos, kiedy czytamy Twe słowo i słyszymy jego zwiastowanie. Prosimy, prosimy, objaw się dzisiaj i pośród nas, Panie, nakarm nasze spragnione dusze. Prosimy, w łasce Twojej, w miłosierdziu Twoim, w dobroci Twojej, objaw się nam, Panie, potrzebujemy Ciebie. Błogosław nam Panie obficie, prosimy. Jak też modlimy się za tymi wszystkimi, którzy są w podróżach, są na wakacjach, są w innych zborach. Błogosław im Panie, gdziekolwiek są i cały Twój Kościół. Nasyć dusze Twoich dzieci, które wołają do Ciebie. Również tych, którzy są chorzy w szpitalach, w więzieniach, w odosobnieniu. Błogosław Panie, udziel wszelkiej łaski, prosimy. Niechaj Twoje imię będzie uwielbione i wywyższone. Niechaj miłe Tobie będą rozmyślania naszych serc i słowa naszych warg. Amen.